Poza tym dwór coraz poważniej rozważał abdykację króla i normalną elekcję Henryka Juliusza d'Angijena. Jan Kazimierz pragnął w takim wypadku zachować tytuł monarchy i część kulewszczyzn oraz otrzymać nowe dobra od Ludwika XIV. Również Ludwice Marii pozostawiono by oprawę i dotychczasowe dochody. Nadzieje pro-francuskiego stronnictwa w Warszawie odżyły zwłaszcza na wieść, że Lubomirski zmarł we Wrocławiu 31 stycznia 1667 roku. De Bonzi napisał do Paryża, że zgonów jest wielką oszczędnością. Niemniej wkrótce okazało się, że ten przypływ optymizmu jest mało uzasadniony. W czasie obrad Sejmu, trwającego od 7 marca, o królu mówiono wręcz niegrzecznie, co w gruncie rzeczy godziło w jego małżonkę. Ludwika Maria jak zwykle przysłuchiwała się wystąpieniom posłów z loży. Nie zrezygnowała nadal z nadziei na osadzenie siostrzenicy na tronie. W związku z tym usiłowała zniechęcić posła Neuburga do zabiegów o koronę polską. Pod pretekstem wojny z Turcją chciała sprowadzić z Francji wielkiego kondeusza, na co ten się zgodził 25 kwietnia, a paca namawiała, by wystąpił przeciw zakazowi Viventeregę. W tym okresie królowa była już jednak ciężko chora. Miała wówczas 56 lat. Stan zdrowia często niedomagającej monarchini wyraźnie pogorszył się w roku 1665. Otoczenie ze zdziwieniem spostrzegło wówczas zwykle ogromnie aktywnej niewiasty, chwilę apatii lub rezygnacji. Obawiając się nagłej śmierci zaczęła się spowiadać codziennie przed zaśnięciem. Lekarze zalecali jej spokój, co w okresie rokoszu było zupełnie niemożliwe. 10 grudnia 1666 roku sporządziła testament, w którym klejnoty, wykaz obejmował 85 pozycji i meble zapisała głównie ukochanej, wciąż niewidzianej siostrzenicy, a tylko symboliczne dary jej siostrom, księżniczkom Marii i Benedykcie. Długi przeważały nad aktywami. Od początku roku 1667 szczególnie dużo czasu spędzała u wizytek. Tu 12 lutego zachorowała i trzeba ją było odwieźć do pałacu Kazimierzowskiego, gdzie dwukrotnie puszczano krew. W marcu de Bonzi donosił do Paryża, że należy się z planami elekcji bardzo spieszyć, gdyż królowa jest poważnie chora, a każde puszczenie krwi zbliża ją do grobu. Udzielała jednak audiencji, naradzała się z senatorami, a w lektyce noszono ją na posiedzenia Sejmu. W początkach maja odbyła trudną rozmowę z Pacem, co miało pogorszyć stan jej zdrowia. 8 maja czuła się względnie dobrze i spacerowała trochę z mężem po ogrodzie. Wieczorem po kolacji mówiła mu, że w razie jej śmierci powinien się ponownie ożenić. Widziała go wówczas po raz ostatni. W nocy stan jej pogorszył się, choć następnego dnia zeszła do jadalni i tam upadła. Dwukrotnie puszczano jej krew. Nie pozwoliła wezwać Jana Kazimierza, który brał udział w obradach Sejmu. Gorączkowała i krwawiła z nosa. Kapelan monarchini, jezuita Andrzej Piekarski, wspominał o konieczności szykowania się na śmierć. Przyjęła to ze spokojem, wyspowiadała się, nadal zabraniała sprowadzić męża, nie chcąc, by ją widział w takim stanie, aż wreszcie powiedziała, a więc trzeba umierać. To jest te same słowa, które wyrzekł przed ścięciem jej dawny kochanek Saint-Mars. Żyła jeszcze kilka godzin, ale już nie odzywała się do nikogo. Przy jej łożu czuwał prymas, szereg najbliższych panien z Fraucymeru, Pacowa, Sobieska, Morsztynowa i Bolieu oraz grupa wizytek. Król cały czas nie orientował się, że z żoną jest tak bardzo źle. Zmarła 10 maja, gdy on uczestniczył w obradach Sejmu. Ambasador francuski zawiadomił Jana Kazimierza o zgonie Ludwiki Marii. Wywarło to na wazie ogromne wrażenie. Płakał jak dziecko i trząsł się na całym ciele. Rozpacz jego była straszna, ale zarazem nieco teatralna, wobec czego podejrzewano go nawet o udawanie bólu. Na pewno poczuł się pozbawiony najwierniejszego oparcia. Wieczorem mówił, że natychmiast abdykuje, co mu jednak odradzali zarówno de Bonzie, jak i pani Denhoffowa, spodziewająca się, że odtąd ona będzie grała na zamku pierwszą rolę. Jednak już wkrótce poseł francuski donosił do Paryża. Poczciwy król polski był przez królową tak krótko trzymany że teraz biega za wszystkimi damami, a nawet za służącymi. Zgodnie z wolą Ludwiki Marii zaniechano pełnej sekcji, a ograniczono się tylko do otworzenia klatki piersiowej i wydobycia serca, które w myśl testamentu spoczęło u wizytek. Złoki monarchii wystawiono w zamku w paradnym łożu pokrytym złotogłowiem. Na głowie miała koronę, a obok spoczywało berło. Na jeden dzień przerwano obrady sejmu, a kiedy je wznowiono, to ponownie trzeba było zawiesić, bo zapomniano obić kirem tron i ławy. Czwartego dnia po śmierci ciało królowej złożono do trumny, którą wyniesiono do wizytek. Pogrzeb monarchii nie odbył się 22 września na Wawelu. Król chciał sprowadzić na te smutne uroczystości palatynową Annę i jej córki, ale do tego nie doszło. Zwłoki Ludwigi Marii przewieziono do Krakowa uroczyście. Z Warszawy wyruszono 3 września po długim przemówieniu księdza Adama Piekarskiego, charakteryzującym królową. Trumnę wieziono ośmiokonnym wozem wysłanym szkarłatem, któremu towarzyszyły karety dworskie, oddziały gwardii, dwustu hajduków i dwunastu trębaczy. W połowie września orszak dość cicho, bez paradnego wjazdu funeralnego, wkroczył do Krakowa. Trumnę początkowo złożono w kolegium św. Floriana na Kleparzu. 22 września zwłoki przewieziono do katedry wawelskiej, gdzie zgodnie z jej wolą pochowano monarchinie u boku pierwszego męża. Kondukt był jednak skromny, a okazale wystąpił tylko uniwersytet. W dodatku uroczystości odbyły się w czasie ulewnego deszczu, w związku z czym Jan Kazimierz, tego dnia chory, nie brał w nich bezpośredniego udziału, a jedynie przyglądał się z okna domu przy ulicy Kanonicznej. Poza tym doszło do przykrych sporów pomiędzy kapitułą gnieźnieńską a krakowską. Dopiero za wdaniem się biskupów ustalono, że członkowie pierwszej będą szli w kondukcie po stronie prawej, a drugiej po lewej i w ten sam sposób zajmą miejsca w katedrze. Na Wawelu muszę żałobną celebrował prymas, a biskup warmiński Wydżga wygłosił kilkugodzinną mowę. Ludwika Maria spoczęła w kaplicy Wazów, dawniej niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, którą przygotowywano od wielu lat. Jan Kazimierz, jakby przeczuwając nieszczęście, bardzo wtedy ponaglał wykończenie tego mauzoleum. Nielubiana królowa nawet po śmierci stała się tematem szkalujących wierszyków, wymawiających jej, że włoskie, francuskie rządy za niej tak płużyły, dwóch królów żona, tak będąc bratową, umarła złotem, rodząc elekcję nową. Inny paszkwil nosił tytuł Triumf Nieboszczki Królowej Polskiej do Nieba się spieszącej. Opisano w nim, jak Ludwika Maria podąża w zaświatach w towarzystwie poległych pod montwami, jedni z półgłową tylko bez ręki, bez nogi, inni jako kapusta posiekani w sztuki. Chrystus rozkazał pokazać niebo grzesznicy tylko po to, żeby jej było ciężej później, gdy została strącona do piekła. W jeszcze innym, bardziej obiektywnym wierszu stwierdzono, że głową swą głowę Jana Kazimierza zastępowała. Napisano jednak również epitafium, w myśl którego Ludwika Maria zostawiła dla przyszłych królowych polskich wielki przykład prawowiernej religijności, czystości życia, łaskawości w stosunku do poddanych, szczodrości dla potrzebujących i uprzejmości dla obcych. Natomiast w najjaśniejszym zwierciadle majestatu, spisanej mowie pogrzebowej kaznodziei nadwornego piekarskiego, na podkreślenie zasługują dwa stwierdzenia. Jedno akcentuje polski patriotyzm monarchini żadna z królowych przed nią w narodzie swym tak się nie kochała. A drugie podkreśla gorycz panowania — żyła ta koronatka tak nieszczęśliwych czasów, że korona głowie jej wrzodem była. Ostatnio profesor Wójcik napisał o Ludwice Marii, że obiektywny historyk, zrzymając się na niektóre jej metody i posunięcia, musi przyznać słuszność zasadniczemu celowi, do którego dążyła. Eleonora Austriaczka, żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego Wiosną 1653 roku w rodzinie Habsburgów zaszły dwa wydarzenia. 31 maja 1653 roku Cesarzowa Eleonora Mantuańska Gonzaga w Wiedniu wydała na świat arcyksiężniczkę nazwaną imieniem matki, a w zbliżonym okresie we Frankfurcie dwudziestoletni przyrodni brat nowonarodzonej arcyksiąże Ferdynand Franciszek został wybrany na króla rzymskiego, stając się przez to prawie automatycznie następcą ojca na cesarskim tronie. Młodzieniec ten był już wcześniej koronowany jako król Czech i Węgier, jednak nie doczekał się chwili objęcia władzy, w wyniku wszystkich tych tytułów, gdyż wkrótce, 9 lipca 1654 roku, zmarł. Mała arcyksiężniczka otrzymała na chrzcie imiona Eleonora Maria Józefa. Była drugim dzieckiem cesarzowej, jej starsza rodzona siostra zmarła mając kilka miesięcy i dziewiątym, ale tylko piątym aktualnie żyjącym, cesarza Ferdynanda III. W chwili przyjścia na świat dziewczynki ojciec jej liczył 45 lat. Słynął z tego, że bardzo kochał wszystkie swoje dzieci. Był głęboko wierzący. Mówiono o nim, że jest czysty jak anioł i że jak święty jest niedostępny dla gniewu. W chwilach ciężkich wykazywał spokój i równowagę ducha. Był wykształcony choć odznaczał się nieufnością wobec obcych, to jednak uczonych sprowadzał na swój dwór. Władał Łaciną, Hiszpańskim, Włoskim, Francuskim, Czeskim i Węgierskim. Lubił muzykę, malował oraz interesował się astronomią i przyrodą. Pomimo wątłej budowy z zapałem polował, pływał i jeździł konno. Większą część jego panowania wypełniły wojny i sam Ferdynand III uchodził za zdolnego dowódcę. Jego trzecia żona Eleonora była młodsza od cesarza o ponad dwadzieścia lat. Jego córka Karola Gonzagi wychowywała się w Mantui, a więc na dworze, który słynął z wysokiej kultury umysłowej. W Wiedniu umocniła wpływy włoskie. Była bardzo towarzyska, inteligentna i rozumna, słynęła z zainteresowań literackich, a poza tym zajmowała się także polityką. Miała w swych żyłach sporo krwi francuskiej i zetknęła się nieco ze sztuką i literaturą tego kraju. Mąż ją kochał, ale podobnym uczuciem darzył także obie jej poprzedniczki. W drugiej połowie XVII wieku, po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, rok 1648, najsilniejszym państwem Europy stała się Francja która szczyt swego znaczenia osiągnęła w okresie panowania Ludwika XIV. Habsburgowie natomiast w dużym stopniu zatracili swą dawną, mocną pozycję. Zmierzch potęgi szczególnie silnie uwidocznił się w przypadku linii hiszpańskiej, ale dotyczył także i linii austriackiej. Obie gałęzie dynastii Habsburgów były między sobą wielokrotnie dodatkowo spokrewnione. Tak na przykład pierwszą żoną Ferdynanda III była infantka Maria Anna, a córka z tego małżeństwa, nosząca te same co matka imiona, została wydana za swego wuja Filipa IV, króla Hiszpanii. Nastąpiło to jeszcze przed urodzeniem arcyksiężniczki Eleonory, która dzięki temu nigdy swojej starszej przyrodniej siostry nie widziała. Musiała jednak wiele o niej słyszeć, gdyż tamta żyła bardzo długo i odgrywała poważną rolę w polityce europejskiej, a po śmierci męża w rok 1665 stała się regentką rządzącą w Hiszpanią, w imieniu swego nieletniego jedynaka, chorego, zdegenerowanego i nieszczęśliwego Karola II. Cesarzowa Eleonora jeszcze dwukrotnie zostawała matką. 30 grudnia 1654 roku ujrzała światło dzienne arcyksiężniczka Maria Anna Józefa, a 11 lutego 1657 roku arcyksiąże Ferdynand Józef Aloizy. Ich ojciec jednak w miarę upływu lat dość szybko podupadał na zdrowiu, choć wciąż samodzielnie sprawował kierownictwo polityczne swego kraju. W latach 1656 57 bardzo zaniepokoił się najazdem szwedzkim na Polskę, gdyż napastnicy byli wielkimi wrogami cesarstwa, a ich wzmocnienie groziło Habsburgom poważnymi konsekwencjami. Dlatego też Ferdynand III zawarł 31 marca 1657 roku przymierze z królem Janem Kazimierzem. W trzy dni potem nastąpiło na dworze wiedeńskim zupełnie niespodziewane wydarzenie. 2 kwietnia w pokoju najmłodszego brata Eleonory, niedawno urodzonego arcyksięcia Ferdynanda Józefa Aloizego, wybuchł pożar. Dozorujący niemowlę służący porwał kolebkę, wbiegł do sąsiedniej komnaty, gdzie chory cesarz leżał na łóżku i z taką siłą postawił przy ścianie, że dziecko z niej wypadło. Ferdynand III ogromnie się przejął ewentualnym poturbowaniem maleństwa. I po godzinie już nie żył, prawdopodobnie zabity przez silną emocję. Władcą wszystkich ziem habsburskich i kandydatem na cesarza został teraz siedemnastoletni arcyksiąże Leopold. Za życia swego starszego brata, Ferdynanda Franciszka, był on przeznaczony do stanu duchownego i w związku z tym otrzymał odpowiednie wychowanie. Nuncjusz Abidzi powiedział później o Leopoldzie, że chciałby, aby ten mniej wierzył w Boga, bo wówczas łatwiej sam podejmowałby decyzję. W następstwie tej cechy młody Habsburg bardzo zależał od doradców, rodziny, ministrów, spowiedników i nawet służby, a własne zarządzenia często zmieniał. Poza tym słynął z nieśmiałości. Był natomiast wykształcony, mądry, muzykalny i miał ogromnie duże poczucie obowiązku wobec kraju i dynastii. Niski, o zdecydowanie brzydkich ustach, słynną, wystającą wagę Habsburgów, miał tak rozwiniętą, że przeszkadzała mu mówić wyraźnie defekt, który u jego kuzyna i siostrzeńca... Karola II Hiszpańskiego przybrał jeszcze większe, wręcz zastraszające rozmiary. Posiadał jednak piękne oczy i śmiał się ogromnie ujmująco, choć czynił to niezmiernie rzadko. Na tle Ludwika XIV, swego rówieśnika, rywala, wroga i bliskiego krewnego, matki obu monarchów były rodzonymi siostrami, zwanego Królem Słońce, wypadał bardzo niekorzystnie. Niezdecydowanie młodego cesarza sprawiło, że macocha zdobyła nań duże wpływy. Poza tym Leopold miał silnie rozwinięte uczucia rodzinne, a w wyniku kolejnych zgonów, wkrótce z całego dawniej bardzo licznego rodzeństwa, 11 osób, przy życiu zostały mu tylko trzy siostry, rodzona królowa Maria Anna, regentka Hiszpanii i dwie małe przyrodnie Eleonora oraz Maria Anna Józefa, jedyne, które widywał. Wszystko to sprawiało, że pozycja cesarzowej wdowy była bardzo mocna. W jakimś stopniu wpływy na pasierba dzieliła jednak ze swym szwagrem, arcyksięciem Leopoldem Wilhelmem. Z tym ostatnim porozumiewała się bardzo dobrze, gdyż oboje byli wychowani w kulturze włoskiej i często wspólnie układali sonety. Być może wuj ten, niegdyś mocno uczuciowo związany ze swą siostrą Cecylią Renatą, żoną Władysława IV, opowiadał coś czasami małym arcyksiążątkom o Polsce. Należy podkreślić, że niezależnie od poparcia pasierba Eleonora matka potrafiła sobie zapewnić powszechne poważanie także i własnymi cechami charakteru, a zaproszenia na wydawane przez nią wytworne przyjęcia były najwyższym wyróżnieniem. Apartamenty cesarzowej wdowy i jej córek mieściły się w północnym skrzydle Hofburgu z widokiem na ogród, a za miastem posiadała willę faworita. W takim otoczeniu rosła przyszła królowa Polski. Wiadomo, że edukacji jej poświęcano dość dużo uwagi, między innymi nauczono swobodnie mówić po włosku i po francusku. Poza tym bardzo rozwijano zainteresowania muzyczne małej Habsburżanki i ogólną kulturę. Naturalnie wychowywano arcyksiężniczki ogromnie religijnie, choć ich matka nie była aż taką dewotką jak większość siedemnastowiecznych wiecznych cesarzowych. Kiedy Eleonora miała 13 lat, stała się uczestniczką uroczystości zakrojonych na niebywale wielką skalę. 26-letni Leopold poślubił wówczas 15 infantkę Małgorzatę Teresę, z którą był wielokrotnie spokrewniony. Młodych zaręczono jeszcze w dzieciństwie, w związku z czym z Madrytu do Wiednia nadchodziły okresowe portrety pędzla Velasqueza, przedstawiające narzeczoną jako trzy-, 6 i 8 dziewczynkę. Ślub cesarza odbył się 12 grudnia 1666 roku. Towarzyszyły mu wystawne i kosztowne zabawy, trwające przez cały karnawał, aż do początku postu. Leopold z żoną, macochą i siostrami, stojąc pod złotym baldachimem, przyglądał się baletom, fajerwerkom i uroczystym pochodom w wyszukanych kostiumach. Poza ucztami i balami dużą atrakcją uroczystości było wystawienie wielu oper. Któregoś dnia, gdy cała rodzina stała w oknach, na podwórze burgu toczył się duży globus stęczą. Kula otworzyła się i wyszło z niej piętnaście postaci przedstawiających zmarłych cesarzy Habsburgów. Aktualnego władcę odgrywał aktor, który wjechał na dziedziniec wozem w formie muszli. Obok niego spoczywała ogromna błyszcząca perła. Imię młodej małżonki Margarita znaczy właśnie po hiszpańsku perła. Innym razem wzniesiono dwa wzgórza. Jedno austriackie, a drugie hiszpańskie. Oba wysokości 20 metrów. Początkowo rozgrywano na nich sceny mitologiczne a później z każdego wystrzelano po tysiąc rakiet. Utworzyły one na niebie napis A-E-J-O-U, co było pierwszymi literami sentencji Dom austriacki zawsze przetrwa. Uroczystości te musiały wywrzeć wielkie wrażenie na młodziutkiej Eleonorze. Po ich zakończeniu wszystko jednak wróciło do normy. Nowa cesarzowa okazała się cichą, ogromnie oddaną mężowi małżonką, pozbawioną zupełnie zainteresowań politycznych, która zasłynęła tylko z pięknego haftowania obrusów ołtarzowych. Nie zmieniła ona zupełnie układu sił na dworze i w najmniejszym stopniu nie podważyła pozycji macochy Leopolda. W kręgu cesarzowej wdowy często przebywał jej daleki krewny, książę Karol, starszy od arcyksiężniczki Eleonory o równe 10 lat. Uważał się on za następcę tronu lotaryńskiego, co było problematyczne z dwóch powodów. Po pierwsze ojczyzny jego dłuższego czasu okupowały wojska francuskie, a Ludwik XIV przemyśliwał, jak ją zagarnąć na stałe. Poza tym aktualny, ale w wyniku działań wojennych tylko tytularny, władca Karol IV, strei młodego księcia, goszczącego na dworze wiedeńskim, miał syna Henryka, w którym chciał widzieć swego dziedzica. Jednak ten ostatni pochodził z drugiego małżeństwa, nieuznawanego przez papieża, bo żyła wciąż poprzednia, porzucona żona Karola IV. W rezultacie protegowany cesarzowej, aby otrzymać kiedyś lotaringię, Musiał po pierwsze odzyskać ją dla swej rodziny z rąk Francuzów, a po drugie zdobyć powszechne uznanie jako następca stryja. Młody Karol urodził się w Wiedniu, gdyż rodzice jego tu się schronili, cierpiąc niedostatek po zajęciu lotaryngii przez Richelieu. Jako dziecko przebywał nieraz w towarzystwie Leopolda, od którego był nieco młodszy. Bawił jednak później długo we Francji, gdzie okazało się, że Ludwik XIV, widząc w nim silną osobowość, jest mu szczególnie niechętny. W wyniku skomplikowanych negocjacji stryj uznał Karola swym następcą, ale kolejny najazd Francuzów zmusił ich obu do opuszczenia lotaryngii. Bratanek później podróżował po Włoszech, a wreszcie w 1662 roku wstąpił do wojsk cesarskich, został dowódcą oddziału Kirasierów i odznaczył się w bitwie z Turkami pod Saint-Gothard 1 sierpnia 1664 roku. Dzielny Lotaryńczyk. Loren, jak go zwano, nie odznaczał się szczególną urodą. Był jednak postawny, wytworny, śmiały i inteligentny. Mógł więc wywrzeć wrażenie na arcyksiężniczce Eleonorze. Dziś już trudno dojść, jak mocne było wówczas to uczucie, które autorzy romansów chcą widzieć bardzo silnym. W chwili, gdy Karol osiadł w Wiedniu, choć stan wyjeżdżał na różne polabitew, Eleonora liczyła dziewięć lat. Jej matka lubiła młodzieńca, który był wnukiem księżniczki pochodzącej z domu Gonzagów. Nic nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach młodzi się sobą zainteresowali. Opowieści o tym, że on jej najpierw ocalił życie, a następnie ona zemdlała, widząc go w niebezpieczeństwie, są niewątpliwie później dorobionymi legendami. Dla Karola Eleonora była świetną partią, natomiast wydanie księżniczki za dziedzica lotaryngi wówczas nie budziłoby zastrzeżeń, Gdyby rodzina narzeczonego posiadała swoje księstwo, a nie musiałaby je dopiero zdobywać. Na Habsburgów nie wywierał także większego wrażenia fakt, że Lotaryńczycy nosili tytuły królów Jerozolimy. Niemniej prawdopodobnie na skutek życzliwej postawy cesarzowej wdowy, młodych zaczęto jakby uważać za narzeczonych, chociaż do oficjalnych zaręczyn nie doszło. Przeciwnikiem tego mariażu był minister Lobkowicz, zwolennik załagodzenia konfliktu z Paryżem, a wydanie siostry cesarza za spadkobiercę lotaringi, do której prawa rościła sobie Francja, musiałoby mocno rozdrażnić Ludwika XIV, zwłaszcza, że osoba narzeczonego była mu specjalnie niemiła. Zajęta swoimi własnymi sprawami arcyksiężniczka Eleonora prawdopodobnie mało zwracała uwagi na to, co działo się w sąsiedniej Polsce, gdzie w roku 1667 zmarła królowa Ludwika Maria. Jako mantuanka była ona rodzoną ciotką cesarzowej wdowy ale stosunki pomiędzy obiema krewnymi nie układały się serdecznie, gdyż dzieliły je spory o spadek po gonzagach, a przede wszystkim profrancuska orientacja polityczna polskiej monarchii. Owdowiałego Jana Kazimierza należało jednak ożenić i Dwór Wiedeński projektował podsunięcie mu w tym celu którejś z arcyksiężniczek. Podobno, choć wszystko to nie wychodziło poza sferę rozważań, myślano o młodszej z sióstr Marii Annie Józefie. Może dlatego, że starszą łączono z lotaryńczykiem. Bardziej energicznie krzątał się koło tej sprawy Filip Wilhelm palatyn Noiburski. Uważał się on za spokrewnionego z wazami, gdyż jego pierwsza bezdzietna żona była siostrą Jana Kazimierza. A teraz pragnął podsunąć dawnemu szwagrowi Eleonore, swą najstarszą córkę, z drugiego, bardzo obfitego w potomstwo małżeństwa. Dzięki profrancuskiej postawie Palatyna Ludwik XIV chętnie popierał te plany. To, że przeciwna im była sama zainteresowana, pragnąca wstąpić do klasztoru, nie miało w tym wypadku większego znaczenia. Z projektów tych należało jednak zrezygnować, gdyż Jan Kazimierz nie tylko nie chciał się żenić, ale zamierzał zrzec się tronu, co rzeczywiście 15 września 1668 roku uczynił. Wkrótce potem eksmonarcha rozpoczął przygotowania do wyjazdu do Francji. Na wieść o zamierzonej podróży cesarzowa wdowa uprzejmie zaproponowała mężowi swojej zmarłej ciotki, aby po drodze zatrzymał się u niej i zaczęła mu nawet szykować odpowiednie pomieszczenie w pobliżu Wilni Faworita, ale Waza nie skorzystał z zaproszenia. W Polsce rozpoczęło się bezkrólewie i przygotowywano się do elekcji. W Wiedniu minister Lobkowic, który uzgodnił z Francją podział spadku po ciągle dogorywającym, ale wciąż żywym Karolu II Hiszpańskim, Chciał popierać Filipa Wilhelma Neuburga jako kandydata neutralnego, nadającego się do przyjęcia dla obu stron, choć mocniej związanego z Paryżem. Stronnictwo antyfrancuskie natomiast postanowiło wysunąć Karola Lotaryńczyka, u boku którego arcyksiężniczka Eleonora zostałaby królową Polski. Rozwiązanie to było zupełnie nie do przyjęcia dla Ludwika XIV, który akceptując jako ostateczność Neuburga zalecał przede wszystkim książąt francuskich, Wielkiego Kondeusza lub jego siostrzeńca, księcia Longville. Ponieważ za Karolem opowiadała się w Wiedniu wpływowa cesarzowa wdowa, to w rezultacie szafgotrz, oficjalny poseł, popierał Neuburga, natomiast inny wysłannik, jezuita Richard, spowiednik lotaryńczyka, udał się także do Warszawy jednać zwolenników swemu mocodawcy. W tym celu na przykład obnosił on po domach podobiznę Karola, z Wiednia przyszły instrukcje, aby Szafgotrz nie zauważał tej akcji i w niczym jej nie przeszkadzał. Sam zainteresowany udał się na Śląsk bezpośrednio nad granicę i tam prawie codziennie wydawał uczty dla odwiedzającej go tłumnie szlachty polskiej. Podobno sprawiał bardzo korzystne wrażenie. Raz miał zrobić nieoficjalny wypad do Częstochowy. Stryj go w tej akcji popierał i częściowo ją finansował. Może liczył, że w razie osadzenia bratanka w Warszawie potrafi przekazać prawa do lotaryngi własnemu synowi. Niemniej w ostatniej chwili nie wytrzymał nerwowo i wysunął także swoją kandydaturę, która naturalnie nie miała żadnych szans powodzenia. W Warszawie głównym stronnikiem młodego Karola był kanclerz wielki litewski Pac, ale rycerski lotaryńczyk cieszył się największą popularnością wśród średniej szlachty. Sejm Elekcyjny rozpoczął swe obrady 2 maja 1669 roku. Na pole elekcyjne ściągnęło około 80 tysięcy szlachty wrogiej Francuzom, choć również niechętnej i wszystkim innym obcokrajowcom. Panowały także nastroje nieżyczliwe w stosunku do możnowładców, do których nawet strzelano, zabijając jednak tylko pachołków. 11 czerwca zebrani wyłączyli książąt francuskich, pozbawiając ich tym możliwości ubiegania się o koronę. Rozpoczęła się teraz walka pomiędzy kandydaturami Neuburga i Lotaryńczyka. Pierwszego popierał głównie senat i posłowie obcych państw z cesarzem na czele. Wśród szlachty rozpowszechniano sławiącą go ulotkę, której autorem był nawet sam Leibniz. Za drugim z możnowładców wypowiadali się tylko Pac i Radziwiłowie. Ojciec Richard w imieniu Karola obiecywał m.in. budowę mostu kamiennego w Warszawie. Elekcja przebiegała jednak w sposób zupełnie nieprzewidziany, gdyż biskup Chełmiński Olszowski wysunął kandydaturę księcia Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Był on synem potężnego niegdyś magnata i popularnego wodza, ale sam niczego nie dokonał, a w wyniku wojen kozackich utracił prawie cały majątek ojca. Teraz słuchał z trwogą i zdziwieniem, jak szlachta entuzjastycznie przyjęła jego kandydaturę i zmusiła senatorów do jej uznania. Michał Korybut został więc wybrany zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Po elekcji o nowym władcy mówiono — To król nasz, krew nasza, kość z kości naszych. Na wieść o wyborze takiej miernoty Jan Kazimierz aż trząsł się z oburzenia, a wokół prymasa i hetmana Sobieskiego utworzyła się profrancuska grupa senatorów zdecydowanie wroga narzuconemu przez szlachtę monarsze. Nazywano ich malkontentami — Wiśniowiecki był kawalerem. Niedawno marzył on o ręce niedostępnej mu siostrzenicy Sobieskiego, teraz naturalnie należało szukać znacznie świetniejszego mariażu. Zwalczany przez zwolenników Burbonów, Michał Korybut szukał oparcia w cesarzu i przyjął ofiarowany mu przez tegoż order Złotego Runa, co wielu Polakom wydawało się niewłaściwe. Dzięki prochabzburskiemu nastawieniu monarchy i jego otoczenia, mało szans na zostanie Kolomą Polski miały księżniczki francuskie — Nieco więcej carówny i infantki, ale najbardziej wchodziły w grę arcyksiężniczki. W związku z tym, za zgodą Wiednia, ku zadowoleniu zainteresowanego, szawgotr wysunął kandydaturę Eleonory. Wkrótce po elekcji kameduła ojciec Silvano przywiózł do Warszawy ukryty pod habitem portret siostry Leopolda.